Wiele osób ma pewne obawy przed tym, aby sprawdzić się za kierownicą na brazylijskich drogach, bo wydaje nam się, że ten ruch uliczny, szczególnie w wielkich brazylijskich miastach, jest nie do ogarnięcia przez Europejczyka, ale wydaje mi się, że te obawy są nieco na wyrost. Przynajmniej ja mam takie wrażenie po kilku razach, kiedy wypożyczaliśmy samochód w Brazylii, Paweł, a jak Tobie się wydaje? Można wypożyczyć samochód? Czy jest się czego obawiać? Czy, czy lepiej nie ryzykować? Moim zdaniem, jeżeli, jeżeli myślimy i w naszych planach podróży jest ten, to autko niezbędne, nie ma czego się bać, wydaje mi się, że każdy sobie poradzi. Moim, moim problemem było to, że w Irlandii, jest inny system, po prostu siedzimy po innej stronie w aucie i ten cały ruch jest po innej stronie, więc za każdym razem, znaczy teraz to już nie, ale pierwszy raz jak tam się przesiadłem, no to te pierwsze minuty za kółkiem były trochę dziwne, ale mimo dużego ruchu w mieście, a w mieście wynajmowałem auto pierwszy raz yy, od razu w, yy, podłączyłem się do ruchu ulicznego i no bo na początku troszkę hardkorowo ale ale bez przesady, bez przesady. Damy sobie radę kilka minut w mieście i ogarniamy. Nie dzieje się. Sądzę, że to nie sądzę, że nie można tego porównywać z jakimiś arabskimi czy azjatyckimi miastami. Normalnie normalnie cywilizowany kraj, więc fajnie sobie możemy autkiem pojeździć, ale trzeba na pewne rzeczy uważać. Na przykład. Na przykład ja miałem uwagę taką żeby nie, nie machać rękoma, czyli przepuszczać kogoś, sugerować dobra, kolego, przejedź, puszczam cię, bo to może być czasem inaczej odebrane, mm -hmm. niż, niż na przykład w Irlandii. Na przykład drugi tip jest taki, dotyczący trochę bezpieczeństwa w nocy, jeżeli jesteśmy w mieście i zatrzymujemy się na przykład na światłach, na czerwonym świetle, i jest puste skrzyżowanie, nie ma w ogóle ruchu, bywa tak, że auta przejeżdżają na czerwone świetle, więc jeżeli my mamy nawet zielone światło w czasie nocy, to trzeba mieć e, trzeba wziąć pod uwagę to, że niektórzy przejeżdżają na czerwone świetle i to jest spowodowane po prostu tym, że no, w nocy nie jest najbezpieczniej w Brazylii, i niektórzy nie chcą po prostu być ofiarą jakiegoś rabunku, jeżeli stoisz na na czerwonym świetle, żeby nie podjechał ktoś na motorze i coś tam zaczął złego tobie robić. Więc ja spotkałem się z taką z taką sytuacją kilkakrotnie, kiedy auta przyjeżdżały na czerwonym świetle. Raz też przyjechałem, bo nie było ruchu, ale ogólnie zalecam wszystkim, aby jak już robi się zmrok, to żeby żeby być jak najbliżej celu, wracać do hotelu, o ale się zrymowało I, i żeby tak planować podróż między miastami, jeżeli robimy duże dystanse, żeby wieczorem już być właśnie w miejscu, gdzie chcemy dotrzeć albo już mieć przystanek. Odradzam podróżowanie, odradzam podróżowanie w nocy, też na bezdrożach, no nawet, nawet patrząc na to nie ze względów bezpieczeństwa, tylko nawet jakby coś się stało za autem, no to po co mamy stawiać siebie w jakiejś tam nie za ciekawej sytuacji, dzwonić po, po pomoc, takie rzeczy. A ja jeszcze zwróciłabym uwagę na to, że yy, yy, trzeba uważać na yy, prodzi zwalniające, czyli ląbarki. tak. Czyli w Brazylii, znaczy w Polsce też są progi zwalniające, ale w Brazylii one są, no, prawdziwą plagą i często jest tak, że są nieoznakowane i są dosyć strome, czyli trzeba uważać na zawieszenie, i nawet jedziemy sobie jakimś, jakąś taką, drogą poza miastem i jest wioseczka, powiedzmy, dwa, trzy domki i na początku i na końcu tej, tej wioseczki są progi zwalniające i czasami oznakowane, a innym razem nie. Więc no, należy się spodziewać, że są te, te progi i no i się po prostu przygotować, zwolnić, bo raz nam się zdarzyło, jadąc przez bezdroża Baia, golem, czyli takim samochodem, który... Jakby to porównać tak w Polsce do... Polo. Do, do polo. Okej, okay. czyli to nie jest, no, to, to jest po prostu taki podstawowy samochodzik. I jechaliśmy sobie przez Bajia i był nieoznakowany próg zwalniający, my dosyć szybko jechaliśmy i tym podwoziem po prostu aż zaz, zazgrzytało. No i była obawa, czy, czy coś się stało, czy może trzeba zaraz wchodzić pod samochód, sprawdzać, czy miska olejowa jest na swoim miejscu i tam wszystko inne też. No Na szczęście tym razem się udało, ale od tamtej pory to nas nauczyło, żeby no, jadąc tych progów wypatrywać i na wszelki wypadek zwalniać, widząc gdzieś tam majaczące się domki na horyzoncie. Tak, bardzo cenna uwaga. Też miałem podobną historię. Znak zniknął sam ten garb nie był za bardzo widoczny bo on był troszkę tak by zniszczony przez ciężarówki, że nie był już taki wysoki ale no niestety też troszkę troszkę troszkę za szybko jechałem i nie wyhamowałem tuż przed nim, czyli zdecydowanie nie przekraczać prędkości na trasie, jeżeli jest stówka, to proponowałbym jechać tą stówką. Wiem, że to są długie dystanse, chciałbyś się zrobić to szybciej, ale nie ma co ryzykować. Radary. Powiedz, mi jak się nazywa, jak się nazywa to Fisca... <grych> fiska? Sam elektronika. Tak, to jeżeli widzimy taki znak, taką informację, to wiedzmy o tym, że tutaj gdzieś będzie radar. Ja niestety dostałem po dwóch miesiącach informację od wypożyczalni samochodu z moim zdjęciem, znaczy z zdjęciem samochodu i no niestety musiałem zapłacić mandat. Zostały potrącone z mojej karty już nie wiem jaka kwota, chyba 80 reali. Nie za dużo, chyba coś mhm. takiego. To było za prędkość. Jeszcze zwróciłbym uwagę na coś takiego. Jeżeli jedziecie przez Brazylię i nagle widzicie gałązki na drodze, na poboczu, to jest, że tak powiem, trójką dostrzegawczy to będzie znaczyło, że gdzieś za kolejnym wirażem, za zakrętem stoi najprawdopodobniej jakieś auto, prawdopodobnie duża ciężarówka. Więc jeżeli widzicie gałązki poroz, rozkładane co jakiś czas na poboczu, to wiedzcie, że prawdopodobnie zaraz będzie stało tam jakieś auto. A propos jeszcze właśnie gałęzi na, gałęzi na drodze, to czasami jest tak, że jeśli jest jakaś dziura w drodze, to jest ona oznaczona takimi powtykanymi w nią gałęziami. I to oznacza właśnie, że należy to miejsce omijać, bo w bliższej lub dalszej perspektywie czasu drogowcy będą tam pracować i tą dziurę zalepiać, no przeważnie w dalszej perspektywie czasu, ale no, tymczasowo w ten sposób jest oznakowana. A propos jakości brazylijskich dróg, Dlatego ważna jest ta bezpieczna prędkość, nie szarżować, gdyż drogi potrafią być naprawdę bardzo dobre na pewnych odcinkach i nagle znikąd pojawia się odcinek, gdzie naprawdę są dziury, w które można wpaść, więc trzeba naprawdę uważać. Oczywiście dojedziemy. Tak jak ja dojechałem, tak Ania dojechała, ale, ale trzeba uważać naprawdę, bo jechałem drogami stanowymi, nie, nie jakimiś mniejszymi drogami. Może może jak będzie publikowany ten ten podcast, to ja Ani wyślę takie jedno zdjęcie przedstawiające właśnie krajobraz księżycowy, że tak powiem. Dużo kraterów, a to, a to była droga stanowa, jedna z głównych dróg stanowych stanu to Kanchins coś jeszcze? To ja mam też takie zdjęcie, Paweł, tylko ze stanu Bahia, bo moje doświadczenia z brazylijskimi drogami jest takie, że one nie, właśnie one nie są takie złe, że czasami mogą się jakieś pojawiać obawy, że te drogi są naprawdę fatalne, ale no, ja wypożyczałam samochód no 4 czy 5 razy w różnych stanach, naprawdę w najróżniejszych sytuacjach i najgorsza droga była w stanie Bahia, Jechaliśmy z Wybrzeża, z Ilieuz i Takare do, na Szapadę, Diamantinę, do interioru. Jedna z tych dróg w interiorze, to może też zamieszczę zdjęcie ilustrujące właśnie tę drogę, to po prostu była dziura na dziurze, więc tym naszym golem, bo my zawsze właśnie wypożyczamy jakieś taki, takie podstawowe autko, żeby tylko się przemieszczać, nie, nie szpanować nic więcej, ale po prostu służące się do przemieszczania. Więc tym naszym golem jechaliśmy przez taki właśnie księżycowy krajobraz, gdzie kratery były takie no, ziejące, ale gol dał radę. Dojechaliśmy i do Szapady, i później z powrotem do Salwadoru, więc jeśli ktoś chce zaoszczędzić i niekoniecznie szarpnąć się na samochód z napędem na cztery koła, to zapewniam, że go też przejedzie przez, przez powierzchnię taką przypominającą księ księżyca. E, droga z Salwadoru do Ileus też nie była ciekawa na pewnych odcinkach i e, no też troszkę byłem rozczarowany, bo to jest jedna z z takich chyba główniejszych dróg w stanie baja niecz, to się nazywa nie, nie, czy się nazywa jedynką nawet przez jakiś, e, o, przez jakiś odcinek, więc sądziłem, że to będzie bardzo dobra droga. W pewnym odcinku też właśnie sporo, sporo dużych e, ubytków, że tak powiem. E, co a propos Gola? Ja też Golem jeździłem, ale jeżeli może gol na dwie osoby to jest jeszcze ok, ale jeżeli będziemy podróżować w cztery osoby, to proponowałbym w ogóle proponowałbym auta z troszkę większym silnikiem, bo zauważyłem, że w Brazylii gole miałem problem czasem z wyprzedzaniem dużych ciężarówek, a ciężarówki w Brazylii niektóre są naprawdę dosyć długie, znaczy mm. dłuższe, niż, dłuższe niż w Europie. Co jeszcze warto na co warto zwrócić uwagę, to jeżeli wyprzedzamy wyprzedzamy ciężarówkę, to zwróćmy uwagę, czy właśnie na wzniesienia, bo ja miałem też taką sytuację jadąc w Tokanchins, była prosta droga, aż po, no, po horyzont było widać, tą. Dro droga była prosta, kilka wzniesień, ale widzieliśmy ją po prostu aż po horyzont i w pewnym momencie było tak, że wdrapaliśmy się na górę Tą, tą szosą jadąc i przed nami była ciężarówka i zaczęliśmy zjeżdżać z tej górki i ja zacząłem wyprzedzać tą ciężarówkę a z przeciwnej strony była podobna sytuacja inne auto wyprzedzało też inne ciężarówki i w tym momencie to było dziwne uczucie, gdyż kilkanaście sekund wcześniej jadąc pod górkę prędkość była zupełnie inna, a teraz ja wyprzedzałem tą ciężarówkę i jechałem coraz szybciej, coraz szybciej, a auto z naprzeciwka też jechało coraz szybciej i mm -hmm. wyglądało, że jesteśmy, w pewnym momencie wyglądało, że jesteśmy bardzo, bardzo daleko od siebie i sądzę, że tamten kierowca myślał, że ja dam radę i on da radę i daliśmy, i daliśmy radę, tylko że po prostu nie, nigdy się nie spotkałem z czymś takim, żeby, żeby po prostu pęd, żeby odległość między nami tak się skracała w Europie mi się to nie zdarzyło też, też, też nigdy nie byłem na takiej drodze po prostu że, e, że właśnie z górki na górkę tak, e, e, tak jadąc jeszcze raz spotkałem się z taką e, sytuacją kiedy ja zacząłem wyprzedzać ciężarówkę za mną drugie auto zaczęło mnie wyprzedzać kiedy ja wyprzedzałem ciężarówkę i ja tak patrzę się i do żony, zobacz, zobacz, żona się patrzy, a w tym momencie Jeep wyprzedza mnie, kolejne auto, które mnie wyprzedza, oprócz tej ciężarówki, którą my już w dwójkę wyprzedzamy i ten Jeep jedzie po boczem i w trzy auta normalnie w tym samym momencie wyprzedzamy, wyprzedzamy ciężarówkę. Nie nagrałem tego akurat, wiadomo, że zawsze taki, takie sytuacje, to kamerę ma się gdzieś schowaną, no trzeba też wziąć pod uwagę to, że właśnie, że Brazylijczycy no nie, może to jest po prostu to, że też sporo Polaków po prostu przy, przyjechało do Brazylii swego czasu i mają tą odrobinę Łańskiej fantazji. No ale potrafią też zaskoczyć na drodze w taki sposób. Paweł, bo w Polsce to się wyprzedza na trzeciego, a z tego co opowiadasz, to w Brazylii wyprzedza się na czwartego. Tak, to jest już inny poziom po prostu. A, a propos jeszcze ciężarówek, to ja zauważyłam taką sympatyczną rzecz, że kierowcy ciężarówek właśnie mając na uwadze te wszystkie trudności, jakie przed chwilą obrazowo tu opisałaś z wyprzedzaniem, oni często pomagają kierowcom osobówek, które jadą za nimi i chcą je wyprzedzić bo po prostu pokazują kierunkowskazami, czy droga jest wolna, czy zajęta. Więc jadąc sobie za ciężarówką i nie widząc zupełnie nic, e, można nauczyć się ufać kierowcom tych ciężarówek i ufać tym e, kierunkowskazom, które e, po prostu oni włączają, żeby dać znać, czy można wyprzedzać, czy nie. No i e, nie zdarzyło mi się nigdy, żeby no, kierowca ciężarówki wskazał źle i żeby rzeczywiście coś jechało w momencie, kiedy on zasygnalizował, że droga jest wolna, czy... Tobie też kierowcy ciężarówek pokazywali właśnie w ten sposób? Tak, zdarzyło mi się kilkakrotnie. I w, w, nie, w ogóle kultura jazdy nie jest zła w Brazylii. Jakoś ja, ja się czuję swobodnie, więc w dużych miastach wiadomo, że jest większa ilość tych motocykli i to troszkę inaczej. Po prostu inaczej wygląda niż w Polsce, niż w Europie i po prostu trzeba być czujnym, bo te motocykle pojawiają się tutaj z lewej, z prawej, i... ale kultura jazdy mi się wydaje nie odbiega jakoś strasznie, prawda? Od takiej naszej. Mi się wydaje, że czasem ja jak do Polski przyjeżdżam i i jestem w Polsce, to też jestem bardziej chyba zszokowany niż to, co dzieje się w Brazylii. Wiesz? No, ja, ja na co dzień poruszam się po, po Warszawie, więc no jakby jazda warszawskich kierowców, no to jest okryta złą sławą. W ogóle nie rozumiem dlaczego. <śmiech> Ale no poruszając się po Brazylii, no przede wszystkim też nastawiłam się, że będzie jakoś tragicznie. A później rzeczywistość no mile mnie zaskoczyła i okazało się, że że w ogóle nie jest źle, wręcz jest normalnie. Jeździmy oczywiście, no, przestrzeganie pasów ruchu czy prędkości poza tymi oznakowanymi odcinkami, gdzie jest pomiar prędkości, no to to jest trochę taką kwestią interpretacji, ale łatwo można dostosować do tej takiej brazylijskiej fantazji i poczuć się brazylijczykiem przynajmniej za kierownicą. Warto, warto nauczyć się takich zwrotów jak może 50 reali, 80 reali, bo na stacjach jak tankujemy to z reguły jest tak, że jest obsługa, która wlewa paliwo i rozliczamy się przez... Przez, przez okienko, znaczy przez okno, kierowcy, więc nie musimy iść do kasy, tak przynajmniej tak przynajmniej u mnie to wyglądało, więc dobrze jest nauczyć się tych zwrotów właśnie, za ile chcemy zatankować, albo po prostu do pełna. Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? A na paliwo, bo troszkę inaczej wygląda sprawa paliwa w Brazylii. Tak, że właśnie w Brazylii możemy tankować benzynę lub etanol. I większość silników brazylijskich samochodów jest przystosowana właśnie do obydwu tych rodzajów paliwa. I etanol jest tańszy, więc jeśli jest zaznaczone w dokumentach pojazdu, że jakby ten silnik, Flex. tak, że ten silnik przyjmuje etanol, to zawsze tankuje etanol, bo po prostu to jest, to jest tańsze. Jeszcze na stacjach benzynowych, jeszcze chyba nigdy, nawet w najmniejszej jakiejś mieścinie, nie spotkałam się z tym, że samemu sobie można tankować samochód, no że właśnie. tam jest bardzo wielu tych takich asystentów czy pracowników i zawsze oni tankują samochód, samemu się raczej nie praktykuje. Dokładnie. A propos tankowania, moja historia z Brazylii wyglądała tak, kilka dobrych lat temu miałem mapę, papierową, taką rozkładaną, że na każdej stronie był inny, inny stan i teoretycznie z geografii czuję się mocny i na jednej stronie miałem stan Tokanchins, na drugiej miałem stan Gojas i opuszczając jeden ze stanów zatrzymaliśmy się na śniadanie i mogłem zatankować auto, ale wiedziałem, że w kolejnym stanie jest tańsza, e, tańsze paliwo, więc stwierdziłem, że zatankuję tam. A patrząc na dwie mapy, wyglądało, że Wyglądało, że po prostu w tym nowym stanie no to jesteśmy stosunkowo blisko, że spokojnie dojadę, jeszcze rezerwa się nie pali. Okazało się niestety, że skala była inna na jednej stronie, a inna na drugiej. W ogóle tego nie wziąłem pod uwagę, No a trzeba wziąć jednak to pod uwagę, że te żeby stany innych, innych wielkości mogły zmieścić się na takiej samej kartce. No to musi być inna skala. No i niestety przeliczyłem się. No i skończyło się to tak, że po prostu wypatrywaliśmy tego kolejnego miasteczka, które miało być dosłownie za dwa centymetry na mapie, czyli stosunkowo blisko, okazało się, że to było bardzo daleko, no i na oparach dojechaliśmy do tej stacji, zatankowaliśmy, więc ja e, sugeruję, aby tankować, zawsze jak już mamy ćwierć, ćwierć baku tylko w paliwie, no to dotankować do pełna, żeby nigdy nie mieć po prostu stresującej sytuacji. A wtedy to tak już kombinowaliśmy, że zjeżdżaliśmy z górki, już nie wiedzieliśmy, czy lepiej zjeżdżać na luzie, czy może na tym piątym biegu, już nie wiedzieliśmy po prostu jak, ale robiło się dosyć nieciekawie, po prostu myśleliśmy, że utkniemy. Właśnie, a jak jesteśmy na stacji benzynowej, to takie dwa, oprócz właśnie tego co mówiłeś, czyli nominałów, banknotów i jakichś tam kwot pieniędzy, to dwa słowa, które mogą nam się przydać. A te to jest tankować, ale jeśli zajeżdżamy na stację benzynową i pod dystrybutor, no to raczej wiadomo w jakim celu. A do pełna to jest A completa, czyli mhm. do pełna, czyli możemy zatankować za jakąś kwotę. Wcześniej się nauczymy po portugalsku, jak, jak się wymawia to, tę liczbę. Albo a completa, czyli do pełna. I obrigado na koniec. <laughs> obrigado szerokiej drogi i jedziemy. A właśnie, czy trzeba tym osobom dawać napiwki? Nie wiem, czy trzeba. Ja nie daję, ale... Może, ro, może robić źle i m, ktoś mnie wyprowadzi z błędu. Nie, właśnie chyba się nie daje. bo my, nie się, daje. My, my też się pytaliśmy właśnie przyjaciół, czy oni dają. No to oni się na nas popatrzyli, że no co wy, no jak, to no, przecież to jest ich praca. Ja mówię, aha, no dobra. Znaczy nie, no bo chyba tak, no bo wyobraź sobie, żeby każdy dawał na piwek, jak oni mają tam tysiące ludzi, tysiącom aut wlewają. Nie, nie, nie. No to chyba nie trzeba dawać. To nie, no, to nie. była dochodowa praca. Chyba bym się przeprowadził ale, ale do Brazylii i zatrudnił się na stacji benzynowej. To oczywiście. Ale y, na stacjach benzynowych również można płacić kartą. Nie spotkałam się jeszcze z taką stacją, na której nie można, więc y, tutaj też nie musimy mieć gotówki i, y, i płacimy kartą. A teraz może wypożycza samochód? W jaki sposób zacząć? Bo my już trochę zajechaliśmy po naszej brazylijskiej trasie i nawet już zdążyliśmy zatankować, a jeszcze powiedzmy o tym, jak jak wypożyczyć auto, skąd najlepiej je wziąć, jak to wygląda. Więc ja często wypożyczam na lotnisku. Ewentualnie w mieście są wypożyczalnie takich brazylijskich firm. Ja często korzystam z wypożyczalni Movida i czasami wcześniej sobie rezerwuję dany samochód przez internet i on jest wtedy już do odbioru danego dnia o danej godzinie. I no, jak już tutaj powiedziałam, zawsze albo prawie zawsze wypożyczam gola, czyli najtańszy samochód z klimatyzacją na dwie osoby wystarczy. Ale ostatnio miałam taką sytuację w Brazylii, że rezerwacja była na gola. No i rzeczywiście jesteśmy w wypożyczalni i podstawiają nam gola. Ale wypożyczyliśmy samochód z GPS-em, dlatego że jechaliśmy do Parku Narodowego poza Brazylię i potrzebowaliśmy tego GPS-a i podłączamy GPS-a tutaj w samochodzie i nie działa. Więc pracownik wypożyczalni przyniósł kolejnego GPS-a i również nie działa, więc przyniósł kolejnych pięć GPS-ów i z tych pięciu GPS-ów wszystkie pięć no wydawało się, że są zepsute. No ale doszliśmy do jednego słusznego w tej sytuacji wniosku, że to nie, nie GPSy są, y, jest z nimi coś nie tak, ale z samochodem. Y, no i pierwsze pytanie, takie kontrolne ze strony pracowników, no ale koniecznie potrzebny Wam, wam ten GPS. No i ja wtedy asertywnie, ale Oczywiście, że nam jest potrzebne, jedziemy do, y, do Parku Narodowego, nie wiemy kompletnie jak tam dojechać. Także tak, GPS musi być. I w tym momencie podstawili nam dużo lepszy samochód, w tej samej cenie nie musieliśmy nic dopłacać ani reala, no i tam GPS zadziałał. Także e, jeśli są w wypożyczalni jakieś e, tego typu problemy, to warto od razu stanowczo domagać się e, po prostu dostarczenia tej usługi, e, która no, nam się należy i którą zamówiliśmy. I właśnie w tej sytuacji można liczyć e, no, na taki bonus jak e, lepszy samochód w tej samej cenie. A, słyszałem podobną historię, może nie a propos GPS-u, że GPS nie działał w Stanach Zjednoczonych, że było zamówione autko, akurat tego modelu nie było i był od od przyjaciela był właśnie tip taki, żeby upierać się, że chcesz dokładnie to auto, które zamawiałeś, taki model, a okazało się, że w tym momencie nie mieli tego auta, więc jedyne co mogli zrobić, to zrobić taki upgrade i zapytać się, czy nie chcesz wskoczyć na wyższy standard. Mm -hmm. i wiesz, i jeżeli było się uparte no to wtedy chyba, chyba, chyba było coś takiego, że nie wiem, czy przejście z Toyoty Coroli na Toyota Vansys, coś takiego więc całkiem fajnie Mhm. Czyli wypożyczalni mogą nas czekać także przyjemne no, znaczy, przyjemne momenty, bo oprócz tego, że wypożyczymy samochód, którym będziemy dalej zwiedzać Brazylię, to jeszcze możemy no, zupełnie niespodziewanie dostać lepszy samochód w, w cenie Gola, czyli no, jednego z najtańszych, tak jak nam się zdarzyło i to było w Brazilii, i wypożyczalnia Nacional. I żeby było, no to jest też tak anegdota, że przeważnie wypożyczalnie mają swoje stoiska na lotnisku, więc wysiadamy z samolotu, przechodzimy przez te wszystkie formalności, idziemy do głównej hali i tam już widzimy te stoiska wypożyczalni, łatwo znaleźć. Natomiast my w Brazilii zaczęliśmy szukać tego Nacionala, nigdzie nie było. Więc no, chwila takiego, takiej niepewności, zawahania, co robić. No ale jeszcze raz, przyszliśmy całe lotnisko, być może no, nie w tej strefie z innymi wypożyczalniami, ale gdzieś indziej. No nie. Więc zadzwoniłam do, na infolinię tej wypożyczalni i pani powiedziała, że trzeba wejść na górę do hali takiej mm, przylotów i tam jeździ busik, który nas zabierze do, do tej wypożyczalni, do tego nacionala. No i rzeczywiście, wtedy weszliśmy na górę, żadnego busika nie było, więc zapytałam w informacji, czy tutaj taka i taka wypożyczalnia funkcjonuje. Pani w informacji w ogóle nie wiedziała, czy jest ten national, czy nie, ale na szczęście po kilku chwilach podjechał busik z, nas, z taką naklejką Nacional, Więc tutaj trzeba trochę zdać się na łód szczęścia, na intuicję, bo ta informacja na lotnisku też nie zawsze może nas skierować do naszego, do naszego samochodu. Ostatnio miałem właśnie podobną sytuację. Informacja była taka, że wypożyczalnia znajduje się na lotnisku. W związku z tym, że, że lotnisko zostało przebudowane i terminal w ogóle jest odwrócony, jakby jest z innej strony chyba płyty lotniska, jakkolwiek jest zupełnie inaczej teraz. więc szukaliśmy szukaliśmy tej wypożyczalni przed lotniskiem, no nie ma, dzwonimy, no i e, przyjechał, przyjechał po nas pan i dowiózł nas i przyjechaliśmy na drugą stronę lotniska, gdzie był e, stary terminal i po prostu ta wypożyczalnia znajduje się tam, ale dogadanie się i Załatwienie wszystkich formalności zawsze było takie sympatyczne, bez żadnych problemów, wszystko raczej robione na tak dla klienta, więc wypożyczenie auta powinno być... Stosunkowo łatwe. Ja jeszcze raz, raz wypożyczałem, dwa razy wypożyczaliśmy auto od prywatnego, od prywatnego przedsiębiorcy, który tam miał kilka aut i wypożyczał właśnie Brazylijczykom, którzy przyjeżdżają z Europy czy ze Stanów na wakacje i potrzebują auta. No, ale ostatnio, chyba ostatnio nie miał nic do wypożyczenia, wszystko było już wypożyczone, więc musieliśmy spróbować z jednej z wypożyczalni. Ta wypożyczalnia też miała swoje siedziby w Brazylii, jeszcze w jednym mieście można porozumieć się po angielsku, więc niepotrzebny jest język portugalski, po angielsku dogadamy się i śmiało, śmiało można wypożyczać autko, żeby pojeździć po Brazylii, a warto pojeździć, bo można, o wiele więcej zobaczymy. O wiele więcej zobaczymy, no bo niestety poruszając się tylko z lotniska do lotniska, no to sporo rzeczy nam ucieka i nie zobaczymy takiej normalnej Brazylii i takich normalnych jakichś nawet krajobrazów. Ulubiona rzecz, którą zawsze, zawsze jak to widzę, to się cieszę i jestem podekscytowany, kiedy jedziemy i widzę jak przelatują na przykład tukany albo papugi mm -hmm. przez, e, przez, e, nad szosą, więc wtedy zawsze taki jestem podekscytowany, bo to jest rzadki mm -hmm. widok dla mnie, więc też super sprawa właśnie zobaczyć takie rzeczy, których, e, no, których na co dzień nie, nie możemy zobaczyć. To ja też moje doświadczenia z wypożyczalniami, z wypożyczaniem samochodu są pozytywne. Nigdy żadnej nieprzyjemnej sytuacji nie, nie miałam. I właśnie wypożyczałam albo na lotnisku, albo przez internet. Są takie strony, gdzie można po prostu wyszukać sobie samochód i różne wypożyczalnie są jakby zgrupowane w tych wyszukiwarkach, na przykład Carrental czy, czy coś takiego. A można też po prostu zapytać w recepcji, hotelu czy półzady. One często współpracują z wypożyczalniami i w ten sposób też można wypożyczyć samochód. I Przeważnie dostajemy samochód z pełnym bakiem i oddajemy, no wiadomo, też z pełnym bakiem. I zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że to jest świetny sposób, żeby poznać Brazylię, bo są takie miejsca, że... No w sumie to jest jedyna, jedyna możliwość i najlepszy i najwygodniejszy środek podróżowania. Na przykład w Oru Pretu, w stanie Minas Rajs. Orupretu to jest takie kolonialne miasteczko i wokół niego jest, są inne kolonialne miasteczka i żeby tam dojechać, no to praktycznie samochód jest jedynym środkiem transportu, bo y, wprawdzie są jakieś lokalne autobusy, ale Rozmawiając z Brazylijczykami w Pretu, oni powiedzieli, no tak, ale jest autobus z przesiadką, stracicie czas no i nie objedziecie tych, tych wszystkich miejsc, które moglibyście zwiedzić jednego dnia samochodem. Więc w Pretu jest jedna wypożyczalnia i tam udaliśmy się, po prostu widząc ją w mieście. I wypożyczyliśmy samochód i udało się jednego dnia po prostu kolonialne miasteczka, okoliczne e, objechać. Podobnie będąc w Rio, e, możemy wypożyczyć samochód i e, pojechać do Paraci, do Buzjusz. E, I do, tam też jeżdżą autobusy, e, ale będąc e, samochodem, można e, jakieś jeszcze okoliczne miejsca zwiedzić. A właśnie jeszcze... Taka historia, co zrobić, jeśli samochód się zepsuje, bo to też się zdarza. Także w wypadku szczęśliwie ani stłuczki nie miałam w Brazylii, ale właśnie w Paraci miałam taką sytuację, że samochód się popsuł, bo to był gol. <gol>, gol, oczywiście. Postawiliśmy na parkingu przy kościele Matriz, bo jeśli ktoś był w Paraci, to wie, że no tam do historycznego centrum nie można wjechać samochodem, więc zostawiliśmy samochód na parkingu przy kościele i w nocy była straszna burza, taką ulewą niesamowitą. I następnego dnia rano chcieliśmy wracać do Rio, siadamy do samochodu no i silnik nie chce zapalić, więc tam jakieś domowe sposoby na odpalenie silnika również nie przyniosły skutku. Zadzwoniłam do wypożyczalni i pani na infolinii powiedziała, że za pół godziny przyjedzie Pomoc. No to pomyślałam sobie, dobra, brazylijski pół godziny, to poczekamy sobie do południa. Ale nie, bo po 40 minutach przyjechał samochód z lawetą i pan mechanik był już przygotowany, że w razie czego, gdyby jemu nie udało się odpalić ten, tego naszego silnika, to po prostu załaduje tego gola na lawetę i zawiezie nas do Rio. Ale miał jakiś taki mega, wielki akumulator, chyba od jakiejś ciężarówki. I udało się odpalić nasz silnik, więc Pan pojechał jeszcze z nami na stację benzynową, żebyśmy zatrzymali się, taki zrobili sobie ostatni przystanek przed dojechaniem do Rio. Upewnił się, że po zatankowaniu silnik odpalił i laweta nie będzie potrzebna. No i kiedy już ten silnik... Y zapalił, więc wszyscy żyliśmy długo i szczęśliwie, pan wrócił ze swoją lawetą do, do warsztatów w Paraci, a my odjechaliśmy w Sinodal w stronę Rio. Także po prostu mieliśmy taką sytuację, że samochód się zepsuł, więc wiem jak to jest, że nie należy panikować, tylko najspokojniej w świecie zadzwonić na infolinię i czekać na pomoc, która na pewno się pojawi. Ja jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, że jeżeli planujemy tą podróż, to sprawdzić odległości na pewno z dwa razy, bo na mapie to może wyglądać właśnie, że jest tutaj w sąsiedztwie, a oka okaże się, że to jest troszkę dalej tak naprawdę. Poza tym jak jedziemy i pada deszcz, to też zachować ostrożność, bo często mamy... Mamy bardzo dobrą pogodę w Brazylii, asfalt jest rozgrzany, te opony też są jakieś rozgrzane i nagle jak się pojawia woda, auto może różnie się zachowywać, więc sugerowałbym zwolnić i, i brać to pod uwagę. W czasie, w czasie podróżowania ostatnio używałem używałem Google Map które sprawdzało się bardzo dobrze na trasach e, takich stanowych, na tych dużych e, odległościach między, miast, między miastami. To fajnie pokazywało drogę, no to było e, dosyć e, użytecznym gadżetem, ale w mieście, w Gojani, kilkakrotnie Google Map e, pokazało mi złą drogę, Trzykrotnie wjechałem pod prąd, no dobrze, że to było wieczorem, więc tam nie było jakiegoś dużego ruchu, no ale niestety była to dosyć stresująca sytuacja, więc Google Map w mieście nie za bardzo, Google Map na trasę jak najbardziej. A ja w mieście polecam taką aplikację Maps.me, maps.me. Ona działa w ten sposób, że ściągamy dany obszar do użytku offline i później, kiedy nie mamy połączenia z siecią, możemy odpalić tę aplikację i wyszukać po prostu sobie z punktu A do punktu B i aplikacja nas poprowadzi. I sprawdzałam w Brazylii, wracając na lotnisko i sprawdziła się bardzo dobrze, nawet GPS w pewnym momencie już odmówił posłuszeństwa, a ta aplikacja... Maps .me zaprowadziła nas prosto do celu. A propos radarów, jeszcze nie wiem, jak jest w Polsce, jak to teraz wygląda. U mnie wygląda to tak, że radary z reguły to są wany oznakowane, w których jest kamera. W Brazylii spotkałem się oprócz tych kamer, które, o których wspominaliśmy które to są takie raczej widoczne kamery, po prostu. Nad jezdnią z reguły, ale e, ja widziałem też kamery pochowane po prostu w wysokiej trawie przy, przy jezdni i to jest po prostu e, na trójnogu, mała puszeczka, bardzo nisko, stosunkowo tak gdzieś na wysokości kolan i ciężko ją e, zobaczyć więc jeżeli widzicie te znaki, o których już wcześniej mówiłem, no to warto, warto zwolnić i też kierowcy brazylijscy często światłami dają sygnał, że coś się dzieje przed tobą, więc też warto właśnie albo może być wypadek, albo może być kam kamera z fotoradarem, więc tak a propos... A propos jeszcze fotoradarów, jeszcze tak sobie myślę, co powiedzieć na temat jazdy autkiem, no ale oddaję Tobie głos. Ja może sobie coś wymyślę jeszcze. E, jeszcze jest w Brazylii e, policja drogowa, policja hodowiaria. I ona ma takie posterunki przy, przy drodze. I przeważnie wygląda to tak, że jest sobie są sobie pasy jezdni po jednym czy po dwa w każdą stronę i są takie boczne zatoczki i przy tych zatoczkach jest taki wybudowany posterunek. I tam czasami też policja przy samochodzie sobie stoi z suszarką. Znaczy nie wiem, czy z suszarką, bo są te radary, ale po prostu te posterunki pol policja, rodowiaria, są przy, przy i głównych drogach, i przy takich trochę mniejszych, stanowych, więc to jest coś, co, na co też trzeba w Brazylii zwracać uwagę. Właśnie to mnie zastanawia, czy to jest pozostałość po reżimie, jaki tam był, czy, bo to wyglądają to wygląda dosyć dziwnie. No, rzeczywiście, że przy każdym wjeździe do miasta ma się jakby taki checkpoint, gdzie wszyscy zwalniają. Też czasem stoi właśnie jakiś oficer gdzieś patrzy sobie, kto wjeżdża do miasta. Nie, nigdzie się z czymś takim nie spotkałem, tylko właśnie w Brazylii. No, mnie nie, jeszcze nie zatrzymali, ale ja czekam niecierpliwie na ten, na ten moment, dlatego że później będę mogła się podzielić wrażeniami z, z takiego, z takiej kontroli, o co pytają, jakich można się spodziewać pytań, właśnie będąc obcokrajowcem za kółkiem. Także myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie z mojego punktu widzenia i później nie omieszkam opowiedzieć jak było. A mnie zatrzymali, wyobraź sobie. No, to opowiadaj. No ale właśnie, ja nie mam nic do powiedzenia, bo ja pokazałem swoje prawo jazdy i bez słowa to było te tylko okazałem, okazałem prawo jazdy i to wszystko. Pan mi od razu popatrzył, w ogóle słowa ze mnie no nie zamienił, kazał mi dalej. A, a baliśmy, się, baliśmy się tylko tego, że byliśmy na wsi, na wsi, no i dostaliśmy na drogę jedzenie z jakiegoś dzikiego zwierzęcia. Wyobraź sobie, jakby oni sprawdzili, jakby doszli, co tu, co przewozimy, i nie można przewozić ani wież, ani jakichś tam zwierząt, czy jeżeli upolowało się jakąś dziczyznę, i podobno mogą sprawdzać w bagażniku, co przewozimy ze stanu do stanu. I e, no i obawialiśmy się, że obawialiśmy się, czy, czy będziemy mieli jakieś takie, w cudzysłowie, trzepanie bagażnika, no ale okazało się, że nie, że tylko pokazałem, pokazałem e, prawo jazno i gringo, dobra, jedziesz dalej. Wiesz co, nie powiem, że żałuję, że Cię nie zatrzymali, bo wtedy pewnie byśmy nie nagrywali tych podcastów, ale tak sobie myślę, że być może, jeśli to Ci się zdarzy w przyszłości, to nagramy jakiś podcast o brazylijskich więzieniach i wtedy będziesz mógł z pierwszej ręki opowiedzieć. Nie, nie, nie, nie, Co Ty na to? Nie chcę, nie chcę. Możemy zrobić jakąś improwizację po prostu, ale nie. Takich historii to to nie, to, to, to a propos tak, nie, da, nie dajcie sobie e, przewozić czyjś bagaży, a propos więzień brazylijski. przewoźcie tylko to, co sami spakowaliście no dobrze, czyli wiemy już jak wypożyczać samochód w Brazylii, a gdzie można dojechać tym wypożyczonym samochodem i jakie ciekawe e, miejsca w Brazylii zwiedzić e, o tym dowiecie się z kolejnych odcinków naszego podcastu ciao